Zasad szkoleniowca. Chcę podzielić się z Tobą takim moim odkryciem. Wielu ludzi mówi czasami o zasadach. kowaj mówił o siedmiu nawykach skutecznego działania. Ktoś mówi o pięciu drogach do bogactwa. I zobaczyłem, że jeżeli ułożysz taką pewną strukturę, jeżeli zrobisz sobie pewne normy, o wiele łatwiej Ci jest funkcjonować. Więc podzielę się z Tobą takie normy, które ja ułożyłem dla siebie. Norma numer jeden. rozwijaj się, nieustannie się rozwijaj i na jednym przykładzie pokażę Ci, jak to działa. Więc kiedy zaczynałem karierę jako szkoleniowiec, miałem takich 10 tematów, które nazywałem fundamenty rozwoju osobistego i wśród tych tematów był jeden, który bardzo lubiłem, osobowość. Miałem takie szkolenie, czasami jeszcze do dzisiaj prowadzę, bądź sobą, czyli żyj zgodnie ze swoją osobowością. I myślałem, że to będzie taki klucz, że to będzie to, co będą ludzie, czym ludzie najbardziej będą podekscytowani. Okej, okay, ludziom to się podobało, ale generalnie większość ludzi reagowała na inny temat. Życiowa pasja. Więc ponieważ się rozwijałem, pokazywałem ludziom, jak odkryć życiową pasję. Potem zobaczyłem, że nie wystarczy, że ludzie ją odkryją, muszą się w niej rozwijać. A na końcu, i tu już zaczęła się droga do zarówno dużych pieniędzy, jak i do dużych grup ludzi, kiedy zacząłem rozumieć, że odkryć pasję, rozwinąć, to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć ją zamienić w biznes. Więc nieustannie się rozwijaj. I na tym przykładzie tego programu od Pasji do biznesu pokażę Ci pozostałe też punkty. Punkt numer 2. Odbiorcy. Kto jest Twoim potencjalnym odbiorcą? Kiedy w tym programie od Pasji do biznesu myślałem, że to będą studenci, którzy kończą studia. W praktyce okazało się, że to ludzie 2 trzy lata po studiach, którzy doświadczyli już prozy życia lub ludzie około czterdziestki, którzy nazwijmy to umownie są w połowie życia, przeżywają tak zwany kryzys wieku średniego, który ja osobiście lubię nazywać powołaniem wieku średniego i ci wszyscy ludzie, oni patrzą na swoje życie i mówią hmm, czas coś zmienić, więc to, to, to byli odbiorcy. Punkt numer 3. Problem. Na czym polega istota problemu? Tutaj było proste. Co innego mnie interesuje, a na czym innym robię pieniądze. I kiedy pomożesz człowiekowi to pogodzić, czyli to, że zarabia i to, że jego pasja łączą się w tym, co wykonuje zawodowo, to jest rozwiązanie jego problemu. To, co ludzi interesuje, twoja wiarygodność, Twoją wiarygodnością między innymi, jest Twoja osobista historia. Więc często opowiadam to historię, jak przestałem być terapeutą, zacząłem być szkoleniowcem i to zdanie klucz. Zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. Więc Twoja osobista historia. Ludzie mają problem, usłyszeli Twoją historię, uwierzyli Ci. Jak wyglądają Twoje rozwiązania? Jak wyglądało moje rozwiązanie? Stworzyłem taki program. Program, który pomaga odnaleźć pasję i zestaw ćwiczeń. Program, który pozwala rozwijać pasję i zestaw ćwiczeń. I program, program przepraszam, który pomaga zamienić pasję w biznes i zestaw ćwiczeń. To, co pomogło mi wejść na kolejny poziom. Zaistniej w internecie. Mówi się, że jak nie macie na Facebooku, to nie istniejesz. Jestem dużo racji. Jest cały świat internetu i potrzebujesz w nim zaistnieć. Więcej możesz się dowiedzieć na moim blogu, czy wyczytać w mojej książce, na przykład w książce Bogaty Nauczyciel, czyli jak zarabiać na swojej wiedzy. Natomiast potrzebujesz być w mediach społecznościowych, mieć swojego bloga, kanał na YouTube, być na Golden Line. Zaistniej w sieci. WWW. Nie, nie, nie powtarzam się teraz. WW to jest wytrwałe dawanie wartości daje wyniki. Rozpowszechniaj darmową wiedzę. Bądź w wielu miejscach. Często jakieś organizacje studenckie mnie zapraszają, przyjeżdżam na swój koszt, mówię, piszę bloga, nagrywam podcasty w kontestacja. Nagrywam filmiki, rozpowszechniam darmową wiedzę, ponieważ to sprawia, że stajesz się znany, stajesz się rozpoznawalny. To też generuje ci klientów. Ludzie, którzy myślą, na czym będę zarabiał źle myślą, bo koncentrują się na sobie i na zarobku. Ludzie, którzy myślą, będę dawał jak najwięcej wartości innym, będą mieli i klientów i będą mieli i pieniądze. Sprzedaż, a tak dokładnie, miej pewien proces sprzedażowy. Na przykład jedno z miejsc, gdzie sprzedawałem program od pasji do biznesu wyglądało tak. Moja znajoma, która prowadzi Mistrzowską Akademię Miłości, robiła raz w miesiącu takie widowiska. Jeden z procesów sprzedażowych wyglądał tak. Byłem na tym widowisku jako jeden z ekspertów, który mówił o tym, jak odkryć swoją pasję, jak ją zamienić w biznes. Ludzie mieli okazję mnie poznać. Później też przez listę newsletterową wysyłaliśmy wywiad, który ona ze mną nagrała. Ludzie mogli kupić filmik, wejść na mojego bloga, poznać mnie. Potem przychodzili na szkolenie. Jak byli na szkoleniu, mieli okazję kupić moją książkę, mieli zapisać się, mogli się zapisać na indywidualny coaching. To był cały proces sprzedażowy. Można na różne sposoby je, ten proces sprzedażowy zrobić, ale ważne, żeby mieć. Kolejna grupa. Partnerzy strategiczni. To są ludzie, którzy na przykład sprzedają produkty, które ty masz. Czyli na przykład księgarnie internetowe, które sprzedawały moją książkę od pasji do biznesu. Czy ktoś, kto sprzedawał moje wideoszkolenia. Czy ktoś, kto ma link partnerski na swoim blogu. To daje ci dodatkową dźwignię. Tutaj zarabiasz mniej niż kiedy sprzedajesz sam, ale to jest kwestia skali, bo dosięgasz do innych ludzi. I ostatnia rzecz. To są Twoje wartości. Wybierz sobie takie trzy rzeczy, które są dla Ciebie kluczem. Dla mnie to jest po pierwsze być sobą. Ja wiem, niektórzy mówią, bądź doskonały, bądź perfekcyjny. Ja tak nie umiem, mnie to męczy. Jak widzisz, czasami się przyjęzyczam w tych filmikach, yy, piszę jak piszę, ale po prostu ja w ten sposób wyrażam swoją ekspresję, swoją emocję i dla mnie to jest kluczowa wartość. Bądź sobą. Oczywiście zmieniam się, rozwijam się, ale na tym etapie jestem taki i taki się pokazuje. Drugie, bądź skuteczny. To jest bardzo ważna rzecz. Czasami ludzie mówią, to moje częste doświadczenie, szczególnie ludzie z klubów, gdzie uczą się publicznie mówić, podchodzą i zwracają mi uwagę, że to powinienem zmienić to. Okej, okay, często jestem dużo racji, ale to, co gdzieś ja słyszę, to słyszę, jak oni mówią, gdybym był na Twoim miejscu, poprowadziłbym to lepiej. Myślę sobie tak, być może, być może, ale za 20 lat. Dlaczego? Ponieważ to nie jest kwestia, jak jesteś dobrym mówcą, to jest kwestia, czy potrafisz zebrać ludzi, czy potrafisz ich przekonać, czy potrafisz na tym zarobić, czyli czy jesteś skuteczny. Kiedy bym myślał tylko o sobie, będę najlepszym mówcą, najspanialszym. to jestem skoncentrowany na sobie, ale kiedy wychodzę i jestem skoncentrowany na ludziach, ok, mogę się pomylić, y, mogę źle wyrazić emocje, obojętne. Ważne jest to, że ja czuję, że mam misję, że mam przesłanie i kiedy jestem skuteczny w dawaniu przesłania, to efektem tego jest też to, że zarabiam i efektem tego jest też to, że jestem coraz bardziej znany. I trzeci element dla mnie to jest służba, czyli zrozumienie, że tu nie chodzi o mnie, że to chodzi o drugiego człowieka. To jest ciekawe. Rick Warren, pastor w świecie, o którym się mówi, że jest taki zmaterializowany, konsumpcyjny i zły, napisał książkę Życie świadome cenu celu. Światowy bestseller. I to, ta książka zaczyna się od zdania Tu nie chodzi o Ciebie. I teraz chcę trochę pewien balans złapać. Oczywiście Ty jesteś ważny. Ty masz to przesłanie. Natomiast to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, że w tym przesłaniu chodzi o ludzi, do których to przesłanie kierujesz. Wszystko inne, popularność, pieniądze, satysfakcja, to są wtórne rzeczy związane z tym, że znalazłeś swoje przesłanie i znalazłeś grupę odbiorców, do których z tym przesłaniem dotarłeś. To jest takich dziesięć moich zasad, którymi się kieruję. A jakie są twoje? Pomyśl. Możesz użyć też moich, żeby wystartować, żeby przekuć, co to znaczy praktycznie dla ciebie. Ale ważne jest, miej swoje normy i kieruj się nimi. Powodzenia.